Zaczynamy odcinek ze Słowu Bożego Dzieje Apostolskie. 4. rozdział od 36. wiersza wiersza 26. I tak Józef nazwany przez apostołów Barnaur, co się zakłada syn pocieszenia, lewita rodem z Cypru, sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył ustów apostołów, a pewien mąż imieniem Ananiasz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 I, się wszyscy, i zgromadzali się wszyscy jednomyślnie w przedsionku Salomonowym. Z postronnych jednak nikt nie ośmielił się do nich przyłączyć, ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Przybywało też coraz więcej bieżących w Panu, mnóstwo mężczyzn i kobiet, tak iż nawet na ulicę wynoszono orych i kładziono na noszach i łożach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 32 ist 35 в три kurzen Punkten zusammenzufassen. Ich glaube es probować podsumować to rozważanie 32 do 35 w trzech punktach. По-перше, gesehen, dass die gläubigen ein Herz und eine Seele waren. Po pierwsze, widzieliśmy, że wierzący byli jedno Die правда von der Einheit не була ще об'явлена, але була вже prawda Для нас zgromadzenia nie była jeszcze в aber sie wurde bereits praktiziert to jest obowiązujące miejscowo i pozamiejscowo. Też widzieliśmy, że ci wierzący dzielili wszystko między siebie, tak że nie było jakichś zewnętrznych potrzeb. I też zauważyliśmy to, że nie możemy tego przenieść jeden do jednego na nasz czas. Але є gibt doch einen wichtigen Grundsatz, den Paulus in Römer 12 nennt. Alle потреба ważna zasada, którą Paweł потребах святих». Rzymian хоче, Dieser Grundsatz heißt: an для Bedürfnissen der Heiligen brzmi, me, 13. Bóg życzy sobie, byśmy mieli otwarte oczy na potrzeby świętej. Zarówno na materialne potrzeby, jak i na duchowe potrzeby. A po trzecie, się, wspominaliśmy to świadectwo po zmartwychwstaniu. Apostołowie głosili Ewangelię і в die wahrheit von der auferstehung eine sehr große rolle e w czasie tego ogłoszenia ta prawda o zmartwychwstaniu ważną rolę. Uns, 1. 15 Według pierwszego Koryntian 15 Ewangelia jest oparta na trzech kolumnach Pateror. Śmierć Pana Jezusa, pogrzeb Pana Jezusa i zmartwychwstanie Pana Jezusa. I to możemy po dziś dzień być tego świadczyć. Kiedy wir uns zu den Versen 36 i 37 kommen, finden wir dort einen Mann Jeśli teraz przejdziemy do wiersza 36, to tutaj znajdujemy mężczyznę, nazywany, który nazywany jest Barnabą. Możemy go znaleźć kilkukrotnie w dziejach apostolskich. Jest mężem czy człowiekiem godnym uwagi. Jest dla nas pozytywne przykład. I w wielu przypadkach jest bardzo pozytywnym przykładem dla nas. Hier wir so etwas wie Tutaj mamy y, taki tak zwany, jakby list, hmm? życiorys, może. Mhm. Tak jest, taka jest charakteryst je, jego charakterystyka. Pierwsze, co możemy zauważyć, to jest to, że Na nadali mu nowe imię. Ja nazywał się Józef i został nazwany Barnabą. To, że imię zostało zmienione, pokazuje, że ten, który je zmienił, ma wielki autorytet. Er ist der in der Pierwszy, który w Biblii zmienił imię, to jest Bóg. Kilkukrotnie możemy to znaleźć w I Księdze Mojżeszowej. Ale również i królowie i panujący zmieniali imiona podwładnych. Przykłady ku temu znajdujemy w, na przykład u Nebukadnezara w Księdze Daniela. Факт, що dass зміняли Apostel показує нам, що zeigt, dass sie eine große Autorität von Gott haben. Fakt, że По-друге, Барнава означає nam, że mieli od Boga. niemand To słowo pocieszenie możemy też przetłumaczyć jako pochrzepienie albo i napomnienie. Zon pocieszenia można wyjaśnić w dwóch kierunkach. Po pierwsze Barnaba był pocieszeniem i pochrzepieniem dla swoich współwierzących. I takim on naprawdę był I tego chciejmy się od niego uczyć Ale po drugie może to oznaczać Że on przez Boga został pocieszony i pokrzepiony I również to jest obowiązujące dla nas Po trzecie czytamy, że był lewitą, który posiadał rolę To jest coś szczególnego To jest coś szczególnego. Warum? Dlaczego? Kein im land hatte. Ponieważ Lewita nie miał dziedzictwa w kraju. Er hatte Acker also nicht geerbt, A więc on tego, tej roli nie odziedziczył, er muss Acker haben. ale możemy tutaj stwierdzić czy widzieć, że on musiał tą rolę zakupić. Der Acker hatte ihn also etwas A więc ta rola? kosztowała go coś. I teraz widzimy, że on sprzedaje tą, to pole i daje pieniądze apostołom. I to nam pokazuje, że to jest prawdziwie ofiarą. I Duch Święty również te dary pieniężne czy materialne, które i dzisiaj my Dajemy, widzi to jako ofiarę. To jest ofiara, która, z, której Bóg, która, z której Bóg się mu raduje. I po czwartej widzimy, że ten Barnaba był rodem z Cypru. A więc on wzrósł. Zrastał na wyspie Cep. Insel Insel Kreta keinen besonders A niestety ta wyspa podobnie jak Kreta nie, dobrego, nie miała dobrego opinii. opinii właśnie dobrej opinii nie miała. zrastał Trudnych, albo w złych yy, okolicznościach, czy w złym towarzystwie. And a a jednak był bowojnym mężem. To złe otoczenie wcale nie musi mieć na nas tego negatywnego wpływu. Ostatnia uwaga: przyniósł te pieniądze i złożył u stóp apostołów. Dobrowolnie to uczynił. Nikt nie zmusił go do tego. Ale to nam pokazuje, że wierzący mieli pełne zaufanie do apostołów. Apostołowie nie zatrzymali pieniędzy dla siebie. Є gibt heute viele Sektenführer, die nehmen das Geld für sich. Jest dzisiaj w dzisiejszych czasach wielu przywódców różnych sekt, którzy te pieniądze заховую, czy для czy zostawiają dla siebie. Nie, apostołowie had das Geld für das Werk des Herrn gebraucht. Nie, apostołowie używali tych wierzący oni właściwie postąpią z tymi pieniędzmi I również tu jest to pouczenie dla tych, którzy wśród nas zarządzają pieniędzmi. Nie mamy apostołów dzisiaj, Ale mamy braci, którzy są odpowiedzialni za pieniądze. Sie sollen so treu I oni tą służbę powinni tak wiernie czynić, jak czynili to apostołowie. Also eine erste Anwendung in dem wöhllichen Bereich im Detail steht doch in dem Text. 12. Möchte zwei Beispiele aus der Apostelgeschichte anführen. Gdzie jest, jest to widoczne, że Barnawa był synem pocieszenia, albo też był synem napomnienia. Najpierw 9. dziewiąty. Wiersz dwudziesty 27. Als Paulus na Jerusalem kam, versuchte er sich den Jüngern anzuschließen. Alle fürchten sich vor ihm, Also ich glaube, dass er Jünger sah. Ja, wirst du schusteln, aber der Christus, starał się przyłączyć do uczniów, ale wszyscy się go kąpali, nie wierząc, że jest uczniem. Er kommt wieder einen sehr schönen aber pięknych lecz w Sobie Bożym Lech Barnaba całkiem inaczej postąpił. Er nahm sie heran. Sagte albo też się jego, zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze ujrzał Pana i że do Niego mówił, jak Damaszku nauczał się w imieniu Jezusa. Jakieś to piękne słowa, że ujął się za Nim ale є нам даний Bardzo приклад. І dane jako przykład. Ale w dieser Weise wollen wir ihn nachahmen. W tym również i pod tym względem e, chcemy go naśladować. I z drugiej 11. to jest w Dziejach 11 rozdziale, 23, 23. A z Pana wasna Janochim Gdy Barnabas przybył do Antiochii, to ujrzał tam łaskę Bożą. Więc on zauważył, czy widział w tych wierzących z Antiochii coś, co Pan sam w nich wywołał. I wtedy był zazdrosny na nich. Jest to prawdą? Nie, on się z tego cieszył folgen wir zu auch und wir in anderen sehen dass Gott der Herr was wirken kann schon beruhmungn sich cieszymy się gdy widzimy że pan coś w innych potrafi wołać Daniel Manes und Mikhas entschluss bei dem Herrn zu verharren mit totaler ganze zachemsaal man napominał ich aber z całym sercem trwali przy panu nawet der sein heiligen geist von ihm gesagt er war ein guter mann und voll heiligen geistes und glaub I następnie przez Ducha Świętego jest powiedziane tu w Bożym, że był on mężem dobrym i pełen Ducha Świętego i wiary. Pragnąłbym, aby taki osąd był, mógł być wypowiedziany względem wielu z nas, braci. 5 kommen, Jeśli teraz przechodzimy do rozdziału 5 dann wir dort vier beispiele von der wächtigen gegenwart gottes in der versammlung wir najdziemy tutaj Bożej w in the verses, w 10 versen der 1000 verseta sehen in wir des hauses Widzimy Sąd Boży wewnątrz Domu Bożego. A narzędziem do tego jest Piotr. W wersetach 12-16 znajdujemy uleczenie wielu chorych. A narzędziami na to byli apostołowie. Johannes 17 32, Vers 17.32 haben wir die Befreiung der Apostel aus der Gefangenschaft. Ich nenne wirme uwolnienie apostołów z niewoli. Das Verset dazu ist einhängen. An jenigem, na to był Anio. 33 bis 33 bis do końca. Sehen wir das bald in Gottes in einer gewissen Vorsehung mit ihrem ähm zarządzania Bożego pewnej zaopatrzenia zaopatrzoności. Do świętej placu jest Germalie, a na w tym momencie to był Germalie. Noajny jedna myśl do pierwszego zdania rozdziału. Ne gewisse man, aber mit Namen Ananias. Wir würden also nennen ähm Abebenosch Letzferemonosch. Ist mal ganz Hinsicht. Ich hätte Panabas, als ein pewien ceniony brat nazywa Barnabę jako pewien promień światła, und Ananas, excusez, und Ananias als ein Ewig, a Ananiasza jako światło błądzące, keine który nie dawał żadnej orientacji innym. möchte noch mal einen Gedanken zu im Ende von kapitel 4 dazufüge gewarst jeśli jeszcze jedną myśl powiem co do końca 3/4 rozdziału escape in jerusalem in der w w and we see, art weise wie diesem bedürfnis entgegengekommen war zwei dinge nötig по-перше, materielle Güter bereitgestellt werden, um diesem Bedarf zu entsprechen. Po pierwsze, te materialne dobra musiały być dane do dyspozycji, aby móc sprostać potrzebom. Także żądzę tej Geschichte, Te pieniądze, które zostały pozyskane, musiały być przekazane dalej do tych potrzebujących. I to działo się przez apostołów. Więc to nie było tak, że ci, którzy sprzedali swoje pola czy majątności, bezpośrednio dawali pieniądze tym potrzebującym. Nie mówię tutaj też y, tak tego że tak nie można uczynić, so, aus der że e, bezpośrednio, można tak powiedzieć, z własnej kieszeni można dać coś potrzebującemu, ale jest to niebezpieczeństwem, gdy na przykład z taką pomocą wydajemy się do innego kraju man hat genü mittel, um zu i ma, mamy dość... E, finansowych zasobów, by pomóc, ale nie zna się dokładnie tych okoliczności, które w tym kraju występują. I wtedy pojawiają się wierzący, którzy, no to widzimy w szóstym rozdziale, którzy natychmiast zaczynają się skarżać albo którzy natychmiast mówią, jakie to oni potrzeby też mają. I dlatego sposób, w jaki to się tutaj dzieje, jest takim wzorcowym, przykładowym. I z drugiej strony też, gdy liczba tych uczniów ciągle wzrastała, co widzimy w szóstym rozdziale, wciąż wciąż wciąż wciąż Też e, pojawiło się niebezpieczeństwo, że ta służba mogłaby za bardzo zająć czas apostolom. I Bóg e, wy, sprawił, że ta praca przeszła w ręce innych. Da no, ein Gott zum Gedanken zu den zwei möglichen Deutungen, warum Barnabas Sohn des Trostes genannt wurde. Erst zwei, może takie wyjaśnienia dlaczego Barnaba nazywany był synem pocieszenia, diese beiden uh, Aspekte widersprechen sich gar nicht. Die zwei Aspekte zahlen Widzimy, że w drugim wieście do Koryntian Paweł był zdolny, by pocieszać innych wierzących, weil er von Gott war. ponieważ sam był pocieszony przez Boga. Und dann war er in der Lage zu I dlatego on też był w stanie pocieszać innych. Hmm. So auch bei sein. I tak też mogło to być u Barnaby. haben in Kapitel 4 gesehen, dass die Gläubigen Einheit lehnten, obwohl die Belehrung darüber noch nicht gegeben war. Wie wir in Kapitel 5 finden wir auch wieder viele Wirklichkeiten in der Versammlung, aber die wir Belehrung darüber, war noch gar nicht gegeben. I również w piątym rozdziale widzimy wiele spraw, które mają miejsce w zgromadzeniu, ale pouczenia właściwego, jak się zachować w takich sytuacjach, też jeszcze nie było. I jako takie wprowadzenie do tego rozdziału chciałbym kilka z takich spraw wymienić. Po pierwsze, Ciało jeszcze jest w każdym wierzącym. Pouczenie co do tego mamy na przykład w Rzymian 7 albo Galacjan 5. Ale tutaj to możemy przeżyć. Safira nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że Ananiasz i Safira byli wierzącymi. Nie ma jeszcze wierzącym. Wir haben. Jeszcze nikt, obcy, nie wślizgnął się w tą, w ten, w tą wielką rzeszę tych wierzących. Die menge dera, die waren, haben wir Rzesza tych, którzy stali się wierzącymi. Und to. 13, von den niemand, sich I to, co czytaliśmy, 5 rozdział, 13 wiersz. Z postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączać. Перший раз, коли хтось jemand не neuem kam таке wirklich wiedergeboren zu sein, in Kapitel 8. Bo і arras були ktoś але przyłączył nie є ще taką e, Ananias Safira, Safira byli wierzącymi, er kann noch sündigen die Друга правда. jeszcze grzeszyć eine zweite wahrheit druga prawda das was wir tun das saurczynimy hat seinen anfang im herz das war so in am ende von kapitel 4 tak było ein herz und eine seele i tak też się zachowywali w tych naturalnych potrzebach. Tutaj szatan wypełnił serce Ananiasza i on działał w kłamstwie i w oszustwie. Trzecią prawdę chciałbym też wymienić Бог, Дух heilige Geist в in der Versammlung. Duch, Duch Święty mieszka w zgromadzeniu. 1. Korinther 3 і in Epheser 2. Тут dlatego mamy w 1. Korinthian 3 i 2. Hier wir, der heilige Geist ist eine göttliche Person. Tutaj możemy się nauczyć, że Duch Święty jest Bożą osobą. Man kann ihn belügen. Man kann ihn belügen. Można go oszukać. Und er ist Gott selbst. I sam jest Bogiem. Denn Petrus sagt, du hast Gott belogen. Bo Piotr tutaj mówi, okłamałeś Ducha Świętego. Der Heilige Geist wohnt in der Fasan. Duch Święty mieszka zgromadzeniem. <gül> Daraus ergibt sich eine weitere Wahrheit. Tutaj jest stąd mamy kolejną prawdę. Domu Bożemu przynależy świętość. Tam gdzie Bóg mieszka, konieczna jest świętość. Tam musi być odłączenie od zła. Wielanda się w tym przykładzie ohne die Belehrung aus den Briefen Uczymy się tego, z tego przykładu nie znając jednak pouczenia z listów co do tego w tym momencie. I kolejny jeszcze punkt. W zgromadzeniu jest autorytet, by coś związać albo rozwiązać. Tutaj jest to wykonane przez Piotra, który był apostołem а в nur die тільки і diese місцеве Am jüngniejszych czasach авторитет. i wyłącznie miejscowe zgromadzenie ma taki autorytet. Keine einzelne Persone nie ma jakiejś osobistości albo jakiejś osoby, Ale to miejscowe zgromadzenie którego jest Pan. І тут знову маємо einige wichtige wahrheiten und wir finden sie praktisch verwirklicht praktisch ausgelebt mit dus noch o ma ще pewne prawdy i mamy тут urzeczywistnianie czy wykonywanie w в nicht nur die Sünde an sich eine Rolle. Oceenie jakieś rzeczy czy no w osądzie tej rzeczy e, nie tylko grzech odgrywa rolę, sondern auch die Vergleiche umstände. Alle i również te okoliczności towarzyszące temu. Das sind vielleicht zwei wichtige Po pierwsze, to, co się tyczy Ananiasza i Safiry, ich samych, to, co oni uczynili, to nie był jakiś błąd. Oni sobie to dokładnie zaplanowali. Oni o tym rozmawiali. I oni się e, zjednali w myślach co do tej sprawy. A druga rzecz, co się tyczy okoliczności, deutlich To było to, że działanie Boże przez swojego Ducha było bardzo jawne i klarowne. trotzdem handelten heiligen Geist. A mimo tego oni zadziałali działali przeciwko Duchowi Świętemu. Und das war wichtig in der beurteilung dieser sache und auch in dem gericht das gott ausübte i to było ważne w ocenie tej sprawy jak i również w tym sądzie który bóg wykonał a heute müssen wir das що ausgewogenheit berücksichtigt wird. Że musimy w tym wyważeniu osądzić czy ocenić te okoliczności towarzyszące temu czemuś. Ein letzter Gedanke, was dann mich lehren hier auch, es gibt Sünde Tutaj możemy się tego nauczyć, że jest grzech na śmierć. 1. 5. 1. E, 11 finden wir це I 1 Korinthian 11 też to również mamy. I szczególnie 1 Korinthian 11 pokazuje nam jasno. Es geht dabei nicht Tutaj nie ma nic do rzeczy wieczne zbawienie. Tu nie chodzi o to pytanie, czy na wieki jesteś, jest ktoś zginiony, czy ma życie wieczne. Ale tutaj chodzi o sąd Boży, który dotyczy się naszych dróg tutaj na ziemi. Тут hat Gott zwei людей з цієї weggenommen. забрав їх. Bóg ми dwoje ludzi z tej ziemi з цієї my з того niebie. де є складне spotkamy w їх Ale hier auf dieser Erde, auf dem Platz 1 Korinthian 11. 11, 30 bis 32. przeczytamy od 30 wiersza do 32. 1 Koryntian 11:30 30. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a nie mało zasnęło, bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. W 30 wieku mamy to działanie Boże w jego, drogach, z tym, w jego drogach zarządzania. I dlatego nie mało, czy niektórzy zasnęli. W 31 wiek. Warum das? Nötig war, dass Gott so 31 wiersz mamy dlaczego było koniecznym, by, że Bóg tak postąpił, <coughs> ponieważ nie było tego samego, samo osądu. Same, samo osądu. <coughs> I w 32 wiersz widzimy, że to jest działanie Boże w wychowywaniu. І на ende цього damit wir nicht mit der welt verurteilt werden in na koniec tego wersetu zapisane abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni und dieses die to jest to i również weźmy to sobie do serca tutaj co do tego naszego rozdziału, który rozważamy Bóg postąpił bardzo z pełną powagą i nie chcielibyśmy z tej powagi nic ujmować On ich odwołał z tej ziemi ale oni nie poszli na wieczne potębienie w niebie ich znowu spotkamy. Chciałbym się jednomyślą podzielić. Jest różnica między wypowiedzią Piotra do Ananiasza a do Safira. Zostawiam cię. Ein Unterschied und zwar ein grundsätzlicher Unterschied in der Aussage des Petrus zu Ananias und zu Safira. Pierwsza rzecz, to, zamysłu, um, erste Sache ist, dass Petrus schon von, ihrem, um, von ihrer Absicht wusste, die in ihrem Herzen war. Słowo Boże nas, nas, nas poucza, że mamy słysząc o jakiejś sprawie, należy ją zbadać. Und Piotr ogłasza, co on zrobił. Nie pytając już go właściwie O zamyślu skąd on powstał? Zanieme ich mnie danach fragend mit welchem Ziel oder wo wo die der Beweggrund herkam? Message jest to dlatego, że Ananias jako mąż i głowa rodziny musu bezposrednio odpowiadać za tą decyzję. Ich denke, dass es deshalb nur Ananias als das Haupt der Familie eine direkte Verantwortung für diese meine Familie Natomiast Safira jest pytana o tą sprawę, czy tak, a tak to się odbyło. Safira, so, so so um, Jeśli jestem w błędzie, to proszę mnie sprostować, ale myślę, że jest to dlatego, że... Jest jej dana jeszcze szansa by się można powiedzieć od tej rzeczy odsunąć. Żona nie musi być posłuszna mężowi bezwzględnie. Jeżeli wierzący mąż czyni coś niewłaściwego, ewidentnie. Wenn ein gläubiger Ehemann etwas klar äh, falsches tut, Jana może powiedzieć, nie zgadzam się z tym. Kant die ihr Frau sagen, ich bin damit nicht einverstanden. Nichts Ich habe keinen Teil an dieser Sache została z tego tytułu również osądzona. Na z diesem Grund wurde sie ebenfalls gerichtet. Jemy się tego wyrywka. Chciałbym dwa Gedanken do diesem Abschnitt. Przypadku Ananiasa sam Bóg objawił Antoniusz Pawłowi. Myślę o tym, Ananias jest Bóg sam ten, którys jest Ananias W przypadku, e, uh, przypadku Safiry e, musiał Piotr na podstawie stwierdzić, że, po prostu, że to jest e, złe und bei Azefira musste Petrus erst einmal selbst feststellen, dass es böse ist. Ihn da też i od nas pomaga w tej sytuacji. No auch od nas wird es wird so etwas forlangt, że nie raz Bóg nam objawia pewną eine Situation offenbart. Byten życiły do tego? selbst auch unsere Kräfte aufwenden, um etwas zu untersuchen, Um es als złe feststellen zu können. Dlatego, że to co powiedział Tomek, te dwie sytuacje różnią się, jeśli chodzi o osądzenie dwóch osób. Und deshalb ist es so, wie Thomas gesagt hat, dass diese beiden Situationen im Blick auf diese Beurteilung eben sich unterscheiden. Spartana Ananias działa sam Duch Święty. Im ähm, Safira äh, äh, äh, sehen wir ein klares, eindeutiges Handeln äh, des Petrus und zwar in der Frage, ob sie wirklich für diese Summe diesen Acker verkauft haben. Grundsätzlich, wir müssen ausgehen davon, dass Petrus war mit Heiligem Geist erfüllt. Und ich bin sicher, Am Anfang dieser Zeiten war wirkte Heiliger Geist in den Aposteln. Jestem pewny, że na początku tych czasów Duch Święty działał Wir sehen, dass Josef hatte eigenen Acker verkauft. Widzimy, und Ananias und Zafira ein Grundstück A no, jeśli chodzi o Aniasa i Safirę, czytamy tam, że sprzedali pewną posiadłość. To jest mała różnica pomiędzy tym, czy ktoś coś posiada, a, albo czy jest to jakimś gruntem. Ja przypuszczam, to jest moje zdanie, że on miał to als Erbe bekommen zum Beispiel. Wer hat er ja. das nicht gekauft? Sonst würde hier stehen, dasowi bei Józef. Wer? Yeah. Eee Ananias. Że, że um, przypuszczam, że Ananias tą rzecz odziedziczył i nie, że nie było tak, jak u Ananias, Ananias. To, so, to, Ananias. Józef też. To war чи hier то він 1. August. Na Thomas ist chodzi o uh, Jó Józefa czy Barnabę, to on rzeczywiście sam posiadał tą rzecz. A co dotyczy małżeństwa? Die Frau vom an wusste und war damit einverstanden. Ta kobieta od samego początku o tym wiedziała i się z tym zgadzała, Aber hatte sie noch mehr Chance, ale z pewnością miała jeszcze jedną szansę, aby właśnie powiedzieć prawdę. Aber hier, der Satan hat ihr Herz ale widzimy, że szatan jednak napełni jej serce. Ona pozostała w tym, w Tutaj widzimy też w ważną... tym, tutaj widzimy też bardzo ważną jakościową różnicę między zakonem a łaską. Pod zakonem grzesznik miał być za jawne bluźnierstwo ukamienowany i wykonywał tą karę człowiek gesteinigt werden musste und dieses Gericht auch der Mensch ausführen sollte. Und unter der Gnade ist es so, dass Gott selbst das Gericht ausübte und der Mensch dadurch starb und dann die Menschen nur noch die Leichnamen beseitigen. Bleicht добре es ganz gut mal zuerst die Frage zu stellen, wo denn eigentlich das Problem liegt. Vielleicht doch besser ist am Anfang поставить pytanie, gdzie jest problem. What was war denn eigentlich diese gravierende W obu przypadkach Barnaby i tego małżeństwa sprzedali działkę. Nie jestem w stanie rozpoznać wielkiej różnicy pomiędzy działką a rolą. To nie ma w tej chwili żadnego znaczenia. Za tą działkę otrzymali pieniądze. Geld hatten sie einen Teil den Aposteln gegeben. Stay Jawki z tych pieniędzy, za które sprzedali, część tych pieniędzy dali apostolom und einen anderen Teil haben sie für sich behalten. E drugą część zostawili dla siebie. Dwadasty Sünde. Czy to było To, co dano apostołom, przekazano apostołom, to było dobrowolne. I to małżeństwo jak najbardziej miało do tego prawo, by część sobie zostawić. Inny był problem. Das Problem war, dass sie den Eindruck erweckt haben, sie hätten alles den Aposteln gegeben und hatten in Wahrheit einen Teil für sich behalten. Problemem było to, że oni chcieli sprokurować wrażenie, że wszystko oddali apostołom. Musimy sobie dokładnie e przyjrzeć się tej rozmowie Piotra z Safirą. Grzech polegał na tym, że Grzeb polegał na tym, że chcieli zrobić błędne wrażenie na innych. Innymi słowy mówiąc, to jest tak jakby półprawda. Und eine halbe ist eine ganze lüge. A półprawda to jest całe kłamstwo. I beiden haben versucht, den eindruck zu erwecken, sie wären so wie Barnabas oni oboje chcieli sprawić takie wrażenie, że jesteśmy tak samo bogolni jak Barnaba. O, realność, a w, tak a w prawdzie oni część z tych pieniędzy zostawili dla siebie. Bardzo często w Biblii jesteśmy ostrzegani przed mówieniem półprawdy. Це ist das, was die Bibel als Trug in unserem Mund bezeichnet. Da ist dort so Biblia określa jako kłamstwo, jako oszustwo w naszych ustach. Ich kann etwas sagen, was stimmt, und was I to był właśnie ten straszny grzech tutaj. W, o Panu Jezusie jest powiedziane, w ustach Jego nie było zdrady. Pan Jezus mówi, jestem tym, co mówię. І könnte beim Lesen dieses Abschnittes eine zweite wichtige Frage aufkommen. Gdy czytając ten urywek, może остро? drugie pytanie. Warum обоє Gott diese Sünde hier so streng? Dlaczego Bóg odpowiada na ten grzech z taką e, tak sterben Tak ostro, że oboje musieli umrzeć. Wie viele Gläubige, die eingeschlossen haben, vielleicht schon halbe Wahrheiten und damit ganze Lügen ausgesprochen. Elo wierzących e, osądziliśmy, że e, powiedzieli czy wypowiedzieli takie półprawdy. Urgot hat uns nicht mit dem Tod bestraft. Abuk nie osądził nas na przykład podczuł takim e, śmiercią. Warum hier so streng? Dlaczego akurat w tym W zasadzie już słyszeliśmy co nieco tą odpowiedź. To było pierwsze jawne działanie ciała w zgromadzeniu. Można by to tak obrazowo ująć. Była to pierwsza kropla atramentu w czystej szklance wody. To były początki. początki? i Duch Geist działał so mächtig, tak potężnie, że Bóg nie mógł zaakceptować tego, by taki grzech miał miejsca bez takiej odpowiedzi. To trochę mu przypomina ten pierwszy grzech, który popełnił Lud izraelski gdy wszedł do królestwa kanaanejskiego. Acham hata ogłogem. Acham też opłamał. Ja też gestol. beantwortet Gott mit dem Tod. I również tamto Bóg osądza czy odpowiada na to śmiercią. No ale trzecia krótka anmerkung. I jeszcze trzecia krótka wskazówka, zwischen Ananias und Safira ja. gehört in der Verantwortung. Słyszeliśmy różnicę pomiędzy Aniaszem i Safirowem w odpowiedzialności. i ta różnica też jest, A jednak oni razem zaplanowali ten czyn i przeprowadzili to. In W czwartym wierszu czytamy Das ihr in Cóż cię skłoniło do tego żeś tę rzecz dopuścił do serca swego. 9. Heißt, Dziewiąty wiersz. Dlaczego zmówiliście się wy? Gut, Jest to dobre, gdy my jako małżonkowie wspólnie rozmawiamy jest dobrze, jeśli mamy takie samo zdanie. I to może i powinno być dla nas wielkim błogosławieństwem. I chciałbym nas, ci, którzy są w związkach małżeńskich, do tego pokrzepić, abyśmy właśnie tak w naszych małżeństwach czynili takie wspólne zdania mieli. Ale bitte nie so jak diese beiden ale proszę, nie tak jak tych dwoje. Możemy właśnie zjednać się ku dobremu, albo w dobrym, ale nie złym. Zafira nie powstrzymała e, swojego męża. Nie była mocą dla niego. nie mieliście się chciałbym wskazać małżeństwo, które razem szło w dobrym kierunku. das gemeinsam in die gute richtige Richtung gehen. to jest Priscilla i Aquila, gazes Priscilla Aquila. Którzy razem postanowili apostołowi wyjaśnić drogę äh, Apollosowi, wyjaśnić drogę Pańską die gemeinsam beschlossen hatten einen abballos den weg gottes näher auszuleben wie zum przykład z starego testamentu kiedy akurat mąż chciał postąpić źle und ein beispiel aus dem alten testament so ein ehemann schlecht handeln wollte und er hat dann auch schlecht gehandelt ich denke gerade an nabal und an abigail aus Genza. Als David nämlich dieses Ehepaar und auch ihre Habe beschützte, ist Ritchie sie opomoc do äh, Navala, dann zu Nabal kam und bat, ja Hatte dieser ihm abgesagt. Abigail, aber seine Frau Abigail, als sie davon hörte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 Man hat ihm diese Lebensmittel gebracht. Zunächst noch ein Gedanken zu der Frau. Jeszcze jedna Mensch zu der Kobieten. Es wurde im Verlauf der Beratung gesagt, gefragt. W naszym rozważaniu zostało powiedziane: Czy żona musi być poddana swojemu mężowi? I wtedy Safira byłaby usprawiedliwiona. Ale gdy przeczytamy miejsce z Efezjan 6, czy jesteście mężczyznom, Als dem Herrn. Efezjan 5 jest napisane do żon Bądźcie podległe swoim mężom jak Panu I, i to wyrażenie jak Panu jest po pierwsze nieskończonym pokrzepieniem i napomnieniem I to wyrażenie jak Panu jest po pierwsze nieskończonym i napomnieniem I po drugie, to wyrażenie pokazuje nam tą pewną granicę. To nam pokazuje, że kobieta musi być posłuszna mężowi, również gdy on jest nienawrócony, gdy jest niesprawiedliwy i zły, czy poddana, uległa. I Piotr mówi, że ona może przez takie postępowanie pozyskać swojego męża. Ale jeśli jej mąż żąda czegoś, co jest przeciwko słowu Bożemu, to wtedy też musi być poddana ale nie swojemu mężowi, lecz Panu. I tak, więc to, to wyrażenie jest tą granicą, do którego momentu to, ta uległość jest y, właściwa. I też rozmyślaliśmy nad tym, skąd Petrus to wiedział. I też już To było to, to powiedziane, że pan mu to w duchu pokazał. Ale również możemy coś z tego wziąć na dzisiejszy czas. Jeśli zgromadzenie jest w dobry, ma dobry stan duchowy, to wtedy to zło w zgromadzeniu nie wytrwa długo. Wtedy to zło szybko będzie objawione i może być osądzone. Ale jeśli to zgromadzenie jest w bardzo nieduchowym stanie i to potwierdza pierwszy list do Kościoła. to jest w umständie w to wtedy może to trwać bardzo długo, nim te rzeczy zostaną wyjawione. Jeszcze teraz coś, co do tego określenia grzech na śmierć. Jest to tutaj jasno widoczne, że coś takiego jest. I każdy grzech może być grzechem na śmierć. Ale nie każdy grzech jest grzechem na śmierć. Kto to ocenia? Tylko i wyłącznie Pan. Mówię to dlatego, ponieważ powinniśmy się wystrzegać w związku z, na przykład, jakimś tragicznym wypadkiem śmiertelnym w zgromadzeniu, na przykład, by wyciągać takie wnioski, o, to był grzech na śmierć. Nigdy nie możemy tak twierdzić ani mówić. Ja myślę, że dzisiaj, w dzisiejszych czasach, Jest to sprawa pomiędzy Panem, a tym, kogo to dotyczy. I opowiem Wam teraz pewną historię od brata Kelly'ego. Brat Kelly w swoich czasach odwiedził pewnego brata, który był bardzo chory. I miał takie pragnienie, by z tym bratem się pomodlić. Możecie to, przeczy... Możecie to przeczytać w książce brata Kelly'ego w wykładzie na temat Jana, 1 Jana 5. I ten brat powiedział, bracie Kelly, nie módl się ze mną albo za mnie. I tam jest w pierwszym liście Jana 5 rozpisane, że nie powinniśmy się za takim modlić. I brat Kelly pyta go, a dlaczego nie? I ten chory brat powiedział do niego, popełniłem grzech i jest to grzech, na śmierć. Brat Kelly opuścił go i kilka dni po tym ten brat odszedł do Pana. Pan go odwołał. In erste Petrus das ist in der 4.5. Psalm 31.5. steht fest, dass das Gericht anfängt beim Haus że sąd zaczyna się od domu Bożego. No, tu jest znowu ta różnica, to co Christian mówił co do niewierzących. Jeśli ten sąd zaczyna się od nas, od domu Bożego, O ileż gorzej będzie dla tych, którzy nie znają Pana Jezusa. Dla nich oznacza to wieczne potępienie. Dla nas jest to ten sąd czy osąd w tych zrządzeniach bożych z nami. I na zakończenie do tego i chciałbym przytoczyć jeden przykład, może, może was zaskoczyć i to jest Mojżesz Mojżesz też popełnił grzech na śmierć i chciałbym to miejsce przeczytać z 5 Mojżeszowej 32 Vers 48 5. Mose 32, Vers 48. 48. 48 Und der Herr redete zu Mose an demselben Tag und sprach Steig auf dieses Gebirge Abraham, Abarem den Berg Emo, der im Land Moab liegt der Jerechung gegenüber ist und sie, das Land Kanaan das ich den Kindern Israel zum Eigentum gegeben habe Und du wirst sterben auf dem Berg auf den du steigen wirst und zu deinen Völkern versammelt werden, wie dein gute Aaron, der auf dem Berg Hoh gestorben ist und zu seinen Vötern versammelt wurde. Und jetzt kommt die Begründung. Du wirst sterben, weil ihr treulos gegen mich gehandelt habt, inmitten der Kinder Israel, am Wasser von Bernhaber, Gades in der Wüste zieht. Weil ihr mich nicht geheiligt habt, inmitten der Kinder Israel. Also eine klare Begründung für den Tod Moses. I to też jest to, że z tym ewidentem związa. 48 wiersz przeczytamy. Tego samego dnia przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Wstąp na górę Ab Abarim, górę Nebo, która jest w ziemi łapskiej, naprzeciw Rycha, i spójrz na ziemię kanonejską, którą dają synom Izraelskim na własność. Na górze, na którą wstąpisz, umrzesz i zostaniesz przyłączony do swojego ludu, jak umarł Aron, twój brat, na górze Chor, i został przyłączony do swojego ludu. I teraz 51 wiersz mamy to uzasadnienie, za to, że sprzeniewierzyliście mi się pośród synów izraelskich przy wodach Meribah w Kadesh na pustyni syn, za to, że nie uczciliście mnie jako świętego pośród synów izraelskich. I tu jest to uzasadnienie, ale to też nie ma nic wspólnego z tym wiecznym potępieniem. Vers 3 lesen wir, dass Petrus zu ihm sagt, dass der Satan dein Herz erfüllt hat. W trzecim wierszu czytamy, że pęd do niego mówi, czym to omotał szatan serce twoje. Es ist sehr ernst, wenn wir eine Sünde planen. To jest bardzo poważne, gdy my planujemy grzech. Gdyłem wir dem Satan Ja eine gewissenweise Raum in unserem Herzen. I wtedy dajemy w pewnym sensie Szatanowi przestrzeń w naszym sercu. Wenn du vielleicht schon überlegst, wie du am nächsten Abend deinen Abend so dass deine Eltern das nicht mitbekommen, was du planst. Jeśli ty na przykład sobie planujesz, jak spędzę następny wieczór tak, by rodzice się o tym nie dowiedzieli. Dann denke darüber nach, dass der Satan schon in deinem Herzen wies. Dopomysł o tym, że szatan już osiadł w twoje serce. Wir haben gehört, warum warum die Sünde bestand, was auch erklärt wurde von den Brüdern. Sk grz grzech, das auch, ja, dass er i e, też czwartej wierzą o tym mówi, bo Piotr mówi, że mógł tym rozdysponować, jak chce i dlatego to było tak złe, takie złe, że próbował oszukać Boga. Die Sünde war so schlimm, dass Ananias nicht einmal mehr antworten konnte und sich zu rechtfertigen Ten grzech był tak zły, że Ananiasz nie mógł nawet odpowiedzieć na to i spróbować swojej obrony. Natychmiast padł, i, padł martwy. Als Beispiel, no, wie haben von Joshua 7 gehört. Ein weiteres Beispiel ist noch in 4. Mose 15. Kolejnym przykładem jest jeszcze jest czwarta Mojżeszowa 15. Dort finden wir einen Menschen, der am Sabbat holz auflaß tam mamy przykład człowieka, który w sabbat zbierał drzewo. I Bóg daje jako zarządzenie, by tego człowieka natychmiast ukamienować. I jeszcze jedna myśl do, wiersza, do drugiej połowy wiersza piątego. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. O, jaki tutaj, o jakim strachu jest tutaj mowa? Wszyscy, wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, by mówić o miłości i łasce Bożej, co jest też właściwe i to też trzeba podkreślić. A Bóg jest im oklieściem, ale Bóg też jest, tak samo jest światłem. Und ich zeige das an einem Beispiel aus einem ganz alltäglichen Leben. I chciałem to pokazać na przykładzie z życia rodzinnego. Moje dzieci śpią gerne z mną und machen auch manchmal ziemlichen krachen mit mir. Moje dzieci chętnie się ze mną bawią i też wygłupiają. Und sie erlauben sich auch manchmal einiges, was im, im I też pozwalają sobie na pewne rzeczy, które w tej zabawie są jak najbardziej dopuszczone. Вони мають також доступ до мене, втратити себе на матеріал, тому що вони мене люблять і не бояться мене. Вони також мають повний доступ, чи цю вільнощі, щоб не опадати мене на багато речей, тому що мають до мене Але коли я чую, що вони вгорі в дитячій кімнаті але коли я чую, як вони в своєму покої куцають, біють і я швидко I gdy ja wchodzę po schodach do ich pokoju, sie hören, dass sie mich auf einmal ins i e, słyszą, jak ja wchodzę do, czy biegam do ich pokoju, ziehen sich alle zurück und gucken schon ziemlich bange auf mich. To wtedy w momencie przestają i takimi, takimi e, o, oczami, e, patrzą bestraszonymi bestraszonymi oczami. oczami patrzą na mnie. Takimi wystraszonymi oczami. patrzą na Sie haben was falsch gemacht. Und dann wissen sie, dass sie ein Gespräch haben. Jetzt gibt es mindestens ein Gespräch und vermutlich eine Strafe. Und wissen sie, dass sie zunahme, dass sie mit Was ich damit sagen möchte, ist, das, was ich sagen möchte, ist, wir dürfen keine Angst haben vor Gott, denn in, in, aus 1.Johannes 4 lernen wir, dass Furcht nicht in der Liebe ist. My nie możemy mieć takiego strachu przed Bogiem, bo z pierwszego Jana uczymy się, że w miłości nie ma pojazdu. Niech hmm. wpływ świat pójdzie. A pojazd po prostu powoduje lęk, to ból. Aber we dürfen nicht goć als un Kollegen um, betrachten, ale my nie możemy do Boga, Boga traktować jako swojego kolegi. Wir auch nicht mein, wir alles machen, was wir nie możemy sobie tego założyć, że z Bogiem to możemy wszystko, co nam się podoba. Zündigen, kann es sein, dass Gott eben uns muss. Jeśli zgrzeszymy, to Bóg, może tak być, że Bóg, Bóg będzie musiał nas ukarać. I ja też myślę, że to nie nadaremnie są tutaj użyte słów, nie użyto tutaj słów jako respekt, tylko ta bojaźń czy strach. To jest ten zdrowy, właściwy, ta właściwa bojaźń Boża. I obyśmy też w naszych sercach taką mieli. Teraz zrobimy przerwę 15 minut do godziny 11.30. Mamy teraz tylko 15-minutki pausę do 11.30. o kolekcie, którą po tej przerwie zderzamy. które po werden. Co? Дякую!